ty dwa, m o r a t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 od mydli do Chicago, ja znam ten ja mam go Słodki jak mango, dziedziny, wizję swoją własną Mam ja tylko sam, to ja widzę coś, czego nie ma W lasy piękną, twarz roześmianą Szkoda, że ona ma miano, nagle budzę się i wstaje rano I wstaje rano, tak. Słuchają mi podwórka, słuchają ulica, wiem, że tędy droga no przecież przez budoszęsia Marzenia istny o tym niegdyś, tak Gdyby nie to nie wiem, gdzie szedłby Słuchaj słuchają mnie podwórka, słuchają ulica, wiem, że tędy droga przecież przez budoszęsia Marzenia istny o tym niegdyś, tak Gdyby nie to nie wiem, gdzie szedłby Gdzie szedłby.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 Świat kolorowych baśni Kraina pachnąca jak jasmi dala od codziennych zrodów z Gdzie nie może zaufać nikomu Tak, gdzie nie może zaufać nikomu Nikomu Słuchają mnie podwórka, słucha ulica Wiem, że tędy droga przecież przez mój do szczęścia Marzenia istnie o tym niegdyś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 Trzecia zrodka, pewnie już śpisz kotku. Siedzisz o tym, co masz i pewnie, że go nie masz. Pole widzenia odbiega zawsze od nas. I to, co jest w nas, dzień codzienny żegnasz. Nie żadna sekta, masz sensownych hektar. Tu droga, lecz lub 1200 westach. Nie Nieważna reszta, tu nieważna reszta. Tu nieważna reszta, ta, ta. ta. Jest tak, jak widzisz, gdy się nie ma jest ten szyki? widziałasz wbrew standardom Przekształcasz szablon, do dwa, jak jabłon Rozkwita, śmiało stwierdzę, w tym siła konsa jak Jagosa, osobowość jest stanowcza RZ jest mroczna, dziwna jest jak obza Tak od lat dziewiąta, to piątek, ty w domu Łzy potrzebne nikomu, daj na róz smak jak sól, Potrzebny hałastu, dedykacja milenie i miastu Dedykacja milenie i miastu A. Aha, aha, aha Uh-huh. Słuchajom mnie podwórka, słucha ulica, wiem, że tędy droga Przecież przez błędu sęśia Marzenia istny o tym niegdyś tak Gdyby nie to nie wiem, gdzie szedł Słuchają Słuchaj mnie podwórka, słucha ulica, wiem, że tędy droga Przecież przez mu Marzenia istny o tym niegdyś Ta, Gdyby nie to nie wiem, gdzie szedłby szedł Słuchaj mnie podwórka, słucha ulica, wiem, że tędy droga Przecież przez mój do szęsia Marzenia istny o tym niegdyś tak gdyby nie to nie wiem gdzie szedłby Ci przecie ci Bo przecież przez mój do szczęścia.